Dzień dobry, 2 stycznia 2018 roku. Słuchacie 314wo.pl, czyli piwo.pl. Bartek przy mikrofonie. Dzisiaj ważę piwo klas bardzo klasyczne. No, pils, po prostu pils. Jest godzina 10.25. Kocioł już na gazie i woda grzeje się do rozpoczęcia zacierania. Noworoczne ważenie. Można powiedzieć, że już tradycja, ponieważ to jest drugi raz, a to oznacza powtarzalność, zatem tradycja. Nie pamiętam, co w zeszłym roku ważyłem. Mogę to sprawdzić może później. Natomiast Dzisiaj będzie Pils. No, mam duże nadzieje, jak zwykle związane z tym piwem, jak z każdym innym, które ważę. No, bo to jest takie piwo, z jednej strony wydawać by się mogło proste, bo jest go w sklepach no, po prostu pełno. Jedno z najpopularniejszych. Znaczy Konkretnie to najpopularniejsze jest lager, ale powiedzmy, że, że one są bardzo do siebie zbliżone. No ja <śmiech> przepraszam. Jest to piwo z jednej strony wydawać by się mogło takie proste, a z drugiej strony o, o tyle wymagające, że jest po prostu ma być czyste. Nie ma czym go poprawić. W zasadzie zacieranie, chmielenie, no i fermentacja w niskiej temperaturze aktualna. Aura sprzyja temu, żeby właśnie ważyć pilsa. Na dworze jest około zera, więc w garażu mam około 10. Jakbym przykręcił kalorferę, będzie jeszcze trochę chłodniej. Powinno być dobrze. 2 stycznia mam wolne. Tak się złożyło w tym roku, że za jakiś tam. Dni wolne, które przypadają w sobotę czy w niedzielę, M mam dzisiaj tak naprawdę dzień wolny. Trochę byłem sceptycznie nastawiony, trochę się martwiłem, że to może nie wypalić. No bo ja pracuję jako informatyk w banku, a wiadomo początek roku, koniec początek roku to są sprawy związane z zamknięciami roku. No i Wtedy tak naprawdę wszystkie ręce na pokład, ale na razie o dziwo siedzę w domu i jest spokój. Nikt nie dzwoni. No nie to, żeby całkiem nikt. Wczoraj na przykład nie miałem telefon, ale w każdym razie jest luz. Do tego stopnia jest w ogóle fajnie, że miałem zostać w domu sam. No bo o, to jest też ciekawe. No bo zwykle Zwykle jest tak, że to dzieci zostają w domu, bo mają jakieś ferie. Tymczasem dzieci dzisiaj pojechały do szkoły. A ja, a ja zostałem w domu. Myślałem, że będę sam, ale moja żona postanowiła sobie również zrobić wolne. No i jest w domu ze mną. Znaczy ja jestem w garażu, a ona w domu. Siedzimy sobie. Dobrze, ja idę skontrolować temperaturę, bo to... Yy, no, aha, no dobra, zresztą o, o tym, w jaki sposób to piwo będzie robione, jeszcze, jeszcze zdążę powiedzieć cały, cały dzień przed nami. No i oczywiście jak zwykle będzie konkurs. Poprzedni podcast jeszcze nie jest opublikowany, a też był konkurs, piwo już z niego jest gotowe, więc można powiedzieć, że teraz będzie takie kombo, bo będzie można oba piwa wygrać w bardzo y, krótkim czasie. Godzina 11.08. Słuchacie? 3.14.wo.pl. Bartek przy mikrofonie. Ważę dzisiaj piwo w stylu Pils. To może chwilkę o tym, jak, jak je ważę. Do 50 stopni wsypałem 5 kg słodu pilzneńskiego i 200 g słodu Cara Pils. W tych 50 stopniach przez 10 minut e, trzymałem. Teraz, jest, e, teraz podgrzałem do 62 stopni. Będę, tutaj będzie 30 minut i potem jeszcze 72 stopnie i też 30 minut. E, podgrzanie do 75, 78 może I, <śmiech> e, i filtracja. Także tyle jeśli chodzi o zasady. Co do chmielenia. Zamierzam wykorzystać polskie chmiele, takie jakie tam mam. Mam lubelski, mam jungę, być może mam jeszcze trochę marynki. W każdym bądź razie te chmiele pójdą do chmielenia. Chciałbym uzyskać górną granicę stylu, gdzieś w okolicach 35 ibu czyli to jest miara goryczki. Tak, godzina jest 11.10, przed chwilą podgrzałem do tych 62 stopni, więc mam w tej chwili pół godziny, <śmiech> pół godziny przerwy. Przypomnę o konkursie, którego jeszcze nie wymyśliłem reguł, ale w każdym razie już jest wiadoma nagroda. Nagroda nie jest pewna, ponieważ nie wiadomo, nagrodą jest piwo, które dzisiaj ważę. Natomiast dlaczego nie jest pewna? Bo nie wiadomo, czy wyjdzie. Także jeśli wyjdzie, to będzie, jeśli nie wyjdzie, to nie będzie. Natomiast przypominam, że w poprzednim odcinku, który jeszcze nie jest opublikowany, ale jak to mówię, to już pewnie jest, też był konkurs i tutaj jest łatwo, bo piwo już jest gotowe. Zresztą w dwa odcinki temu też był konkurs, ale tamtego piwa już nie ma. Także jest łatwo, bo piwo już jest gotowe, jest dobre i można po prostu je wygrać tak właściwie natychmiastowo, nie czekając na to, aż się zrobi. Przepraszam. No cóż, właściwie jeśli chodzi o... Aha, właśnie, stały dział. Co w browarze? W browarze mamy następujące wiadomości. Ostatnie piwo to był, był American Witbir, czy jakiś American Wheat. No może bardziej Witbir, bo drożdże były Witbirowe. Takie co to były? Gwoździe i banany. Gwoździe i banany. Tak się nazywają. Taka jest nazwa handlowa. I to są te same drożdże, którymi robiłem takiego sobie klasycznego Whitbeera. Natomiast ten mój, ten nieklasyczny, ten amerykański, moim zdaniem, według mnie wychodzi dużo jeszcze fajniej, ciekawiej. No bo zdecydowanie czuć tą, to, co drożdże dały. A do tego dochodzi cała gama tych amerykańskich aromatów od chmielu i tej goryczki, która jest bardzo fajna. No, mi, ten, mi to piwo bardzo odpowiada. Bardzo jej lubię. No i tak, ono się udało, jest gotowe i ja je sobie popijam. No, jedną butelkę, tak jak mówię, można wygrać, wysłuchując poprzedni odcinek i, no i te, tam wsłuchując się, co jest, jakie są warunki, bo bo, bo warunków, warunków nigdy, nigdzie nie pisze, nie ma na skróty, trzeba wysłuchać odcinek. Możesz się też, jeśli dotrzesz do tego, możesz się też czuć trochę elitarnie, ponieważ nikt nie słucha tego, tego podcastu i możesz się poczuć tak elitarnie, że jesteś jedyny, no taki hipsterski podcast. No dobra, ale co mnie właściwie mnie to nie za bardzo interesuje. Ja sobie robię to, bo potem lubię sobie to odsłuchiwać. No powiedzmy, że wyobrażam sobie, że kilka osób tego słucha, że nie mówię do siebie. Natomiast dowodem na to, że, że nikt jednak nie słucha, są tylko kursy, które są po prostu no są bardzo proste. Wystarczy tylko właściwie wysłuchać, nie trzeba odpowiadać na żadne skomplikowane pytania. A można wygrać piwo, więc skoro nikt nie chce wygrać piwo w tak prosty sposób, to znaczy, że nikt tego nie słucha. Co w browarze dalej? Piwo, które gotowałem wcześniej. Robiłem dwa belgijskie piwa wcześniej. Jedno jasne, drugie ciemne. No i to jasne się udało. Bardzo fajne jest w swoim stylu. Wczoraj czy przedwczoraj próbowałem sobie... Aha, bo to piwo jeszcze wrócę do tego amerykańskiego no. amerykańskiej pszenicy. Ja w ogóle lubię sobie tak zrobić, że jak gotuję jakieś piwo, to potem sobie w sklepie kupuję komercyjną jakąś wersję w takiego stylu. Oczywiście z piw rzemieślniczych, nie, nie jakichś koncerniaków. Zresztą nie ma takich koncerniaków. Nie wszystkie są dostępne. O! W nie wszystkich stylach. Więc yy, tą pszenicę amerykańską ja sobie porównałem, yy, nie pamiętam z jakim, no ale z, yy, z dobrym, kraftowym piwem. No i yy, oczywiście to nie chodzi, one nie są takie same. No wiadomo, że moja interpretacja na pewno była inna. Z, z inne, inny zasyp, inne chmiele, więc są inne. Natomiast ja zawsze sobie porównuję to pod tym względem, czy one są, czy, czy, czy to moje piwo ustępuje w jakiś sposób, jeśli chodzi o jakość, czy ono jest jakieś niedobre, czy oczywiście na moją subiektywną ocenę i na mój niedoskonały, niedoskonałe zmysły. Więc to piwo... Nie ustępuje. Według mnie to jest bardzo dobry przedstawiciel gatunku. Teraz wrócę do, tego, do tych belgijskich. Otóż jeśli chodzi o belgijskie to blond. Blond się udał. Porównywałem go też bodajże przedwczoraj z innym blondem belgijskim, właśnie sklepowym. To akurat pamiętam, się nazywało Lefe. No prawdziwy belgijski blond. No i mój prawdziwy belgijski blond również nie ustępuje temu piwu komercyjnemu. Też jest inne. Moje jest bardziej pełne, mniej wodniste. To nie chodzi o to, że ja teraz chciałbym się chwalić, bo w gruncie rzeczy bo, yy, takie blond taki powinien być. On powinien być właśnie super wytrawny, no do kości taki wy... sfermentowany do zera. Mój się taki nie udał, w związku z tym jest pełniejszy, trochę bardziej taki właśnie no przez to ciekawszy. Ale w każdym razie nie chcę powiedzieć tutaj, że jestem że, że, że jest lepszy, jest inny. Jest inny, może troszkę mniej w stylu przez to, że jest taki pełny, ale też pije je chętnie. Natomiast drugi blond, który miał być takim potworem trochę bardzo mocnym, no ostatnio go nie otwierałem, natomiast on chyba się nie udał. On, biał, znaczy on nie miał być blondem, tylko miał być ciemniejszy i jest ciemniejszy, natomiast no on się nie pieni, a to jest w belgijskim piwie wada taka, no sporo. W związku z tym, że się nie pieni, że tam nie nastąpiła ta refermentacja, to on jest też słodki, bo ten cukier, który wsypałem jako surowiec do refermentacji, on po prostu został tam, no tak wygląda. Tak to wygląda, więc to nie jest dobre piwo. Na razie go nie ruszam, bo taki takie belgijskie piwa to im leżakowanie, a jeszcze do tego mocne takie, leżakowanie jak najbardziej mu sprzyja, więc kto wie, co tam jeszcze z tego wyjdzie. Natomiast piwo, jeszcze jedno do powiedzenia, mam ten widbir taki zwykły, ten motylek taki, no to jego już nie ma. Także to samo niech, niech to tylko świadczy o jego, o jego jakości. Oczywiście w, w danym stylu. Jest to naj, jakby to powiedzieć. Najbardziej popularne piwo wśród moich znajomych. O. E, tak, to tyle w browarze. Tak, to tyle w browarze. Dobra, co mam teraz z takich niebrowarnych rzeczy, a jakoś tam y, takich, z którymi, którymi y, chciałbym się podzielić. Y, pierwsza sprawa to jest internet. Ostatnio, jako że y, miałem internet z Orange, a właściwie można powiedzieć, że z dawnego TPS-a, y, po prostu ne Neostrada. Mieszkam pod Warszawą na przedmieściach, no właściwie już to taka jest wioseczka, do centrum mam około 30 km, tak żeby uzmysłowić. W związku z tym, że, to nie, że tu nie, ma żadnego, że to nie jest żadne jakieś osiedle, w związku z tym do mnie nie, do, nie opłaci się doprowadzać żadnych inwestycji. Zatem moja neostrada miała, przynajmniej nominalnie, 10 megabitów na sekundę. E, czyli de facto wyglądało to tak, że e, no, 7 było. Było super stabilnie, właściwie zawsze, nigdy na to nie narzekałem. E, to było połączenie po kablu, to miało swoje zalety, żadnych ograniczeń, żadnych pakietów danych. No i coś się popsuło. Coś się popsuło. Musiałem zacząć kombinować. Najpierw wymieniłem w cholerę cały ten sprzęt tepsy. Zgłosiłem, że zresztą Aha, no zadzwoniłem, że nie działa. Oni mi zaproponowali taką wymianę. A już to sprzęt. No dobra. Zrestartowali tam jakieś połączenie, które oni tam mogą zrobić. Jakiś, nie wiem, kabelek, do którego jestem podłączony. Nie pomogło. Znaczy, żeby było precyzyjnie. Chodzi o to, że strasznie spadła stabilność tego łącza. Ono też dochodziło do tych siedmiu. Natomiast... Ciągle się rozłączało, ciągle problemy. Ten router STEPSy, ten, jak on się nazywa, LiveBox, beznadziejny. On dawał tak słabe WiFi, niby to, je, to była NK, ale tak naprawdę to, to było po prostu jakieś, jakieś nieporozumienie, bardzo słabe WiFi. No ale ok, no, problemem było to, że przestało być stabilne, bo, bo jeszcze te 7, 7 megabitów niechby sobie było, tylko żeby było. No zacząłem kombinować, zacząłem yy, rozglądać się za ofertą sieci komórkowych. Wszystko fajnie. Yy, LTE jest szybkie. Oczywiście tam, gdzie jest. Zdecydowałem się w rezultacie przetestować Plusa. <śmiech> Wziąłem go, yy, poskładałem tą ca całą sieć, pokonfigurowałem, ustawiłem na LTE informacje, kupowałem to przez takiego czata na stronie Plusa. W ogóle najpierw zdecydowałem się na T-Mobile, ale ponieważ kontakt z nimi był po prostu koszmarny, nie można było się dodzwonić, czegoś tam nie, dopełni nie dopełniliśmy składając zamówienie, ale nie wiedzieliśmy czego, nie można było się dowiedzieć, więc w rezultacie paczka nie przyszła, zamówienie anulowali, choć tak naprawdę nie spróbowali się nawet skontaktować i zapytać o co chodzi. My próbowaliśmy, ale pies ich gania, Więc, więc wziąłem plusa. Podczas kupowania przez czata z tym handlowcem, to była taka miła pani, powiedziała, że pakiet danych bo tu, tutaj już są ograniczenia, to jest LTE, 50 GB, ale jak będę przez LTE, to on w zasadzie jest po 50 GB, dalej jest, nie ma ograniczeń. No to super. Pokonfigurowałem, ustawiłem w routerze tak, żeby LTE było tylko, żeby on nie, nie próbował szukać połączeń innych niż 4G. Wszystko fajnie działało. Nie było już tak stabilnie jak w, w, tym, w tej Neostradzie, no ale niestabilnie to oznaczało, że ja czasem miałem 7, ale w większości miałem dużo, dużo, znaczy czasem miałem tak jak w Neostradzie. To co w Neostradzie to miałem tutaj minimalnie. No to świetnie. Przy okazji zrezygnowaliśmy z telewizji. No i mm, założyłem sobie Netflixa. Pierwszy miesiąc za darmo. No i tak, teraz są, były święta. Dzieciaki w domu non-stop napierdzielały w tym Netflixie wszystkie filmy, seriale i tak dalej. Po tygodniu, może półtora, wyczerpaliśmy... Nie tylko limit tych 50 GB, ale przekroczyliśmy już dużo powyżej 100, powyżej 150. No i nagle prędkość spadła. Dzisiaj do nich zadzwoniłem, zapytałem. Okazało się, że owszem, że jest bez ograniczeń, ale powyżej 100 mogą, mają prawo uciąć do 512 Kilobitów, czyli pół megabita. No i tak zrobili. 25 odnawia się limit, więc yy, prawie miesiąc prawie miesiąc będzie, yy, będę miał internet pół megabita, co oznacza, że w zasadzie no, można sobie przeglądać strony HTMLowe i tyle. Nie wiem, co z tym zrobię, zastanawiam się. Zobaczymy. Myślę, że w rezultacie po prostu zostawię to tak, jak jest. Dzieci po prostu jakoś spacyfikuję, ukażę, pobiję, żeby nie oglądały tyle tych filmów. No i jakoś damy radę. No tak mi się wydaje. Zresztą teraz już nie będzie świąt, następne ferie, nie wiem, powiem, żeby porysowały sobie więcej, poczytały, a mniej, mniej tych filmów, no może to będzie wyjście. Także no nie jest łatwo, nie jest łatwo jak się mieszka, pod względem internetu oczywiście, jak się mieszka gdzieś na przedmieściach, no bo no niestety... Nie ma takich możliwości jak w mieście. No, w mieście mógłbym sobie wziąć jakiś internet, nie wiem, z kablówki, może Orange bym doprowadził światłowód, może coś, a tutaj no tutaj niestety. Jak jest szybko, to kurde są ograniczenia. Jak są, jest wolno, no to no bo jak nie tepsa, no są tutaj lokalnie jakieś dostarczyciele, dostarczyciele po jakichś radiowych łączach, no ale z tego co wiem, to, to też dupy nie urywa, no. Także, także takie są perypetie. W kotle jest 73 stopnie. Podgrzałem troszkę o 1 stopni więcej, bo mam otwarty garaż. Piękna pogoda dzisiaj, jak na tę porę roku, bo świeci piękne słońce. Więc psy sobie na dworze są, to ja otworzyłem garaż, żeby na nie sobie... Spoglądać. 73 stopnie w kotle, a która godzina jest 11.50, więc o 12.20 koniec zacierania, to znaczy jeszcze podgrzanie do tych 78 stopni, niech sobie będzie i, i filtracja co ze stałych tematów. O Browarze było, o internecie było, co nie jest stałym tematem, ale, ale było. <śmiech> Legia. Koniec roku. W tej chwili, w tej chwili mamy przerwę w, w najlepszej lidze świata, w której gra również Legia. Zatem... Trochę podsumowań, znaczy może nie podsumowań, te podsumowań jest tyle we wszystkich mediach, że ja tylko powiem tak, jest, znaczy, jest dwuznacznie. Legia jest pierwsza, przezimuje, przezimuje na pierwszym miejscu, co jest właściwie niespotykane w ostatnich latach, bo Legia musiała zawsze gonić na wiosnę, to co ona traciła jesienią i w gruncie rzeczy e, jesienią Legia bardzo dużo traciła i mnóstwo straciła i to, że nie musi gonić, to jest tylko zasługą tego, że, że inni byli jeszcze słabsi. Oczywiście, że możemy sobie tam mówić o rewelacji jesieni takich jak chociażby Górnik Zabrze którego Legia musiała ścigać, ścigać i w końcu go doścignęła i wyprzedziła. No, rewelacja, no bo jak na Beniaminka to zdobyli mnóstwo punktów, jak na Beniaminka. Byli bardzo długo na pierwszym miejscu, co było niespodzianką, że nikt z jakiejś tam wielkiej trójki czy czwórki ich nie mógł wyprzedzić. Mają fajnie grający zespół, mają świetne, yy, kibicowsko są super, bo ciągle wyprzedany stadion, cały, ciągle, ciągle mają pełny stadion. znaczy to nie jest duży stadion, tam barkuje jeszcze jednej trybuny, żeby on w ogóle był taki taki zamknięty, ładny. W każdym razie ciągle wyprzedany, yy, wyprzedany cały stadion, jeżdżą za, tym, za tą swoją drużyną wszędzie. No raz, że idzie, no to to łatwo, a raz, że... a drugi raz, no... Bez, no po prostu jest super pod tym mm. względem. No i Legia w ostatnim czasie wyprzedziła ten górnik, ale... ale to jest e, słabizna, no, tak jak mówiłem już, jakie jest, jest moje kryterium na dobrego mistrza, no. Dobry mistrz musi mieć minimum dwa punkty, e, średnią dwa punkty na mecz, i musi mieć jeszcze, ja sobie wtedy mówiłem jak, że jeszcze musi być w którejś z tych, bodajże z dwóch statystyk, na pierwszym miejscu, w co najmniej jednej na pierwszym, a drugą chyba w pierwszej trójce, a chodziło o zdobyte bramki i stracone bramki. Więc no Legia nie spełnia pierwszego kryterium, więc nie ma o czym mówić na tym etapie rozgrywek to, to ja nie przyjmuję do wiadomości, że liga jest wyrównana. Albo powinien, powinna być, nie wiem, powinien być samotny lider z, z ogromną y, przewagą, albo niech się będzie dwie drużyny, które się po prostu biją i ciągle pa muszą patrzeć na siebie, bo jedna zremisuje to jest szansa dla drugiej, żeby, żeby prowadzić. A tymczasem no jest no jest tak, jak jest. no, Czyli w Polsce żadna drużyna nie jest w stanie wysforować się na taki na, na czoło i być, i, i grać po prostu równo. O, to, to o to chodzi. Od tygodnia do tygodnia. No jednego, dnia, jednego dnia można wygrać 5-0, żeby potem, żeby potem z jakimś słabiakiem przegrać 01 1 Także... Yy... No ale cóż, no, jesteśmy na pierwszym miejscu, więc jest szansa na kolejne Mistrzostwo Polski. I to jest piękne, no to jest piękna historia, bo jakby to się znowu przedłużyło o kolejny rok, ta seria, no to... O, przepraszam. Legia już chyba, z tego co wiem, z tego co pamiętam, to to te ostatnie 5 lat to jest najlepszy okres w jej historii. No Nie, nie mają sobie równych, równych w tej chwili w polskiej lidze i co tu dużo mówić. Natomiast jest, na stu, na, na, na, w perspektywę nie są najlepsze. Na horyzoncie nie widać. Moim zdaniem raczej czarne chmury się zbierają. W tej chwili Legia w zasadzie wszystkich tych zawodników, od których zależała cała ta zależały te sukcesy, traci. Natomiast na ich miejsce przychodzą, przychodzą ludzie, którzy nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Nie ma od Gigi Ofo, który no, grał jeden sezon, ale, ale jak grał? W tej chwili odszedł Guilherme, który grał 4 lata w Legii. I, i, no, zdecydowanie jeden z fajniejszych zawodników stanowił o jej charakterze. Wcześniej odeszli Nikolic, Prijowicz, no, o, Dominik Nocz, który gra w tej chwili w, re, w rezerwach i coś tam mu się nie podoba. No ale cóż, no. Nie podoba mu się, ale też nie ma, nie ma formy, więc on też się nie podoba. No, cóż, może Radowicz, który wróci po kontuzji, cóż, Pazdan, Plotki o odejściu, zobaczymy. On by na pewno, on na pewno. Z tego co słychać, on on by chciał. Mm. I chyba w Legii już no, nikt nie, nie będzie chciał na siłę trzymać. Jeśli się pojawi adekwatna, dobra oferta, no to po prostu odejdzie. Jak się nie pojawi, no to doczeka do końca kontraktu i chyba już nowego nie podpisze z Legią. On chyba już jest zmęczony tą Legią jakoś, nie wiem. No szkoda. W każdym razie, no... No i tak jak mówię, najgorsze jest to, że te transfery w ostatnim w ostatnim okienku, a nawet w dwóch ostatnich to są kompletne niewypały. No. no tylko, że z transferami to jest tak, że nagle może się kolejne okienko być takie, że przyjdzie dwóch, trzech po prostu takich kozaków, że, że pozamiatają, a tym bardziej, że w polskiej, że polska liga jest taka, że naprawdę tutaj może zależeć sukces drużyny od jednego kozaka i, i dziesięciu y, takich solidnych przeciętniaków. Tak, no jest kilka takich drużyn, które, o których można tak powiedzieć. No, chociażby Górnik zabrze. Ma, mają naprawdę no, kilku solidnych y, graczy. No i może z jedną, a może z dwie najwyżej gwiazdy. Efi Także tak to wygląda, nie? No zobaczymy. No, także to jest taki. Z jednej strony się cieszymy, prawda? A z drugiej strony jednak są jakieś obawy i takie nie.. Jakby to powiedzieć? No niedociągnięcia takie, no.. Nie można się tak roześmiać pełną gębą. No. Tak, tak bym to powiedział. godzina 14-16, Już po filtracji znowu cały kocioł. Będzie, będzie za mocne, bo y, pils, no to dwunastka powinien być. Mój będzie mocniejszy, bo już jest więcej, a jeszcze się gotuje, więc będzie taki double, double pils. No ale trudno, mniejsza o to. Mam nadzieję, że no nie chcę go też rozcieńczać. No, zobacz, zobaczymy na końcu. zobaczymy. W każdym razie na razie jest trochę mocniejsze. No, już powinienem się nauczyć tego, że jak chcę zrobić dwunastkę, to nie powinienem 5 kg słodu dawać. Bo potem nie mam gdzie tego zmieścić. Wysładzam, wysładza się z 5 kg y, dwunastki więcej niż y, te 30 litrów, które mogę zmieścić do gara. Godzina mówiłem, to powiem, 14.17, Czter... <śmiech> w kotle jest już powyżej 90 stopni, gotuje się, znaczy podgrzewa się, zaraz, zaraz będziemy mieli wrzątek, e, przyniosłem sobie już chmielę, e, spokojnie, spokojnie mi z tych pozostałości, które mam, Spokojnie mi starczy. Hmm. Wa wadze się kończy bateria. Dobra. Chmieli mam w sumie 100 gram. Pójdzie mniej więcej połowa, może troszkę więcej. Może troszkę więcej. Ym, I tak, mam. Dobra, y mam tak. Jungi 18 z opakowaniem. Y Lubelskiego 45 z opakowaniem i marynki mam też jakieś 45 z opakowaniem. No. To, to tyle na razie. A. 16.38, fermentor szczelnie zamknięty, 20, 26 litrów, wyszło 12, skorygowałem wodą, bo było za gęsto, za dużo cukru, skorygowałem, jest 26 litrów dwunasteczki. Zatem to już koniec. Zostało mi jakieś tam sprzątanie jeszcze i zrobię to dzisiaj. Nie zostawię sobie na, na jutro. E, cóż, koniec dnia ważenia. Ach, konkurs. No tak, co by tutaj... Może tak. Proszę napisać w komentarzu, dlaczego chcesz dostać ode mnie to piwo, które uważałem przed chwilą, czyli... Pilsa. Yy, tak, w komentarzu, na Facebooku albo na blogu, gdzie tam chcesz. Yy, wybiorę najlepszy do chwili, kiedy piwo się yy, zrobi. A to będzie... Hmm, myślę, że już w lutym, dlatego, że teraz czeka jakieś, na pewno co najmniej tydzień, myślę, że dwa tygodnie, zostawię na fermentacji. Potem myślę, że ze trzy tygodnie ono będzie leżakować najpierw w fermentorze. No i potem to jest lager, więc on powinien w tych butelkach ustać, jeszcze też poleżakować sobie no, ładnych parę tygodni. Ja oczywiście spróbuję tego lagera po dwóch tygodniach w butelce, i ocenię, czy on jest już zadowalający przynajmniej. Także minimum to jest gdzieś, myślę, druga połowa lutego. No i tyle. Chmiele, tak jak mówiłem, użyłem, użyłem wszystkich. Jungi, Marynki i Lubelskiego. Piwo będzie raczej dosyć gorzkie, może nawet będzie przekraczać granicę stylu. Dobra, kończę, bo muszę, muszę posprzątać. Muszę posprzątać. Muszę umyć garnek, a teraz to nie będzie zbyt przyjemne, bo na dworze jest zimno, a nie chcę go myć w domu, bo w domu. Bo jest duży i brudny. Dobra. Pijcie dobre piwo do usłyszenia. Cześć. Słuchaliście. 314wo.pl Mówił dla Was Bartek Piwowar. Do usłyszenia.